na stronie trójkapolskieradio.pl To tak właśnie, w kanale Autopromocja Tu program Trzeci Polskiego Radia piątek, 24 kwietnia jest 23 Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki będzie wniosek o areszt tymczasowy dla kierowcy, który miał śmiertelnie potrącić posła Litewkę. Minister Sprawiedliwości odwołał sześciu katowickich prokuratorów. Ponad 70 związków sportowych apeluje o dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał sprawca wypadku, w którym zginął u poseł Łukasz Litewka. Najprawdopodobniej jutro sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu dla 57-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. 57-latek z nieustalonych przyczyn potrącił poruszającego się rowerem parlamentarzystę. Łukasz Litewka zginął na miejscu. Kierowca przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Tłumaczył m.in., że mógł spowodować wypadek wskutek chwilowej utraty przytomności. Jednak zdaniem śledczych może to być wyłącznie linia obrony podejrzanego, bo stan jego zdrowia jest dobry i był przytomny na miejscu zdarzenia. Mówił o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian. Wszystkie osoby, które zjawiły się na miejscu zdarzenia e, tuż potem, również relacjonują, że był w kontakcie rzeczowym, odnosił się do, do przebiegu zajścia. E, z tego, właśnie wnioskujemy, iż y, pewne jego oświadczenia złożone do protokołu wymagają y, y, bliższej analizy. Mężczyzna był trzeźwy w momencie zdarzenia. Została mu pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Prokurator jednocześnie podkreślił, że na ten moment nic nie wskazuje na to, by spowodowanie wypadku było celowym działaniem. Tak Mara Kęcior, Polskie Radio. Sześcioro katowickich prokuratorów odwołanych przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka podaje Rzeczpospolita. Śledczy mieli prowadzić głośne sprawy, m.in. te dotyczące Kryptowalut i afery w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wnioski o odwołanie sześciu prokuratorów złożył nowy naczelnik Wydziału w Kadowicach, Marek Wełna. Podczas dzisiejszej akcji polskich myśliwców nad Bałtykiem nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje podpułkownik Jacek Gorszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych. Do incydentu doszło po 13.30 w odległości około 130 km na północ od Łeby. Nasza para dyżurna myśliwców F16 przechwyciła, dokonała identyfikacji wizualnej oraz monitorowała Dwa wielozadaniowe samoloty Federacji Losyjskiej, były to samoloty Su-30. Maszyny znajdowały się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Przedstawiciele ponad 70 związków sportowych zaapelowali o dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prezes PKO odpowiadał za podpisanie umowy smosorskiej z giełdą kryptowalut sonda Krypto, która przestała wypłacać zgromadzone środki swoim klientom. Związkowcy spotkali się na stadionie narodowym z kierownictwem Ministerstwa Sportu, żeby porozmawiać o kryzysie w wizerunkowym pko -lu.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 Dziennikarza Polskiego Radia są wśród nominowanych w konkursie o nagrody dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory. W kategorii Reportaż Radiowy Roku nominacje otrzymali Adrianna Andrzejewska-Kurasz, Katarzyna Michalak oraz Michał Słobodzian. W kategorii Live Dziennikarski Roku nominacje otrzymał Jan Olęcki. W kategorii Autorski Podcast Roku nominacje otrzymała Małgorzata Żerwę, a w kategorii Realizacja Audio Roku nominacje otrzymali Michał Czajkowski i Jacek Kurkowski. Laureatów poznamy 12 maja. To był Serwis Trójki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 na sporcie Norbert Michalek. Piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali z Górnikiem Zabrze 1-2 w meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Rezultat otworzyło samobójcze trafienie Bartosza Mazurka z 64. minuty. Dojczonym, w doliczonym czasie gry wyrównał Afimiko Pululu, a wynik po rzucie karnym ustalił Rafał Janicki. W drugim spotkaniu doszło do sporej niespodzianki. Zagłębie Lubin przegrało z Brugbetem Termaliką jeden 1-2, mówi pomocnik Termaliki Igor Strzałek. Wydaje mi się, że no tak jak początek. Te pół godziny właśnie, 20 minut, Zagłębie właśnie nas dominowało, szczególnie, że mieliśmy problem wyjścia z naszej piątki przy otwarciu, ale tam po tej 30-25 minucie myślę, że troszkę uspokoiliśmy grę, zaczęliśmy być pod piłką, ustawiać się na swoich pozycjach. Kiedy wyszliśmy na drugą połowę, w szatni sobie powiedzieliśmy, że musimy to kontynuować po prostu i w końcu wpadną te bramki. Zagłębie w tabeli zajmuje piątą lokatę, ale może zostać wyprzedzone przez Raków Częstochowa i GKS Katowice. Natomiast Termalika ma 8 punktów straty do bezpiecznej strefy. To był medalowy dzień dla polskich zapaśniczek podczas Mistrzostw Europy w Tiranie. Po brąz sięgnęła Natalia Kubaty, z kolei Wiktoria Hołuj po srebro, a złoto wywalczyła Magdalena Głodek-Liszewska. Polka tak opisała swój występ w Tiranie. Bardzo się cieszę. Było to moje wielkie marzenie. Aczkolwiek uważam to za taki mały krok w kierunku igrzysk olimpijskich, bo to jest mój główny cel. Także cieszę się z tego zwycięstwa, bardzo o tym marzyłam, aczkolwiek liczę na więcej w przyszłości. Jeśli chodzi o finał, trener bardzo technicznie mnie nastawił tutaj yy, na tą zawodniczkę. Kazał mi tutaj czekać na jej błędy i szukać mojego szarpięcia, które, które robię dobrze i, i się udało. Plan się sprawdził, wygrałam walkę finałową i wszyscy się tutaj cieszymy w Tiranie. Polska podczas mistrzostw w Tiranie zdobyła już 4 metry. 18-letni Alan Ważne odniósł jedno z najcenniejszych zwycięstw w dotychczasowej tenisowej karierze. Pokonał Francuza Aleksandra Reco i awansował do pierwszego zawodowego półfinału na kortach turnieju rangi ITF hiszpańskiej San Hencho. No Po drodze musiałem pokonać paru wyżej, paru niżej, jednego niżej rozstawionego zawodnika. W sobotę walczymy o finał, i bardzo się cieszę, że, że udało mi się właśnie ten pierwszy półfinał osiągnąć i no, walczymy o więcej. Gratulujemy. Alan Ważny dał się już poznać kibicom tenisa z juniorskich występów w turniejach wielkosztemowych w poprzednim roku. Na koniec żużel w trzeciej kolejce. Motor Lublin wygrał z falu bazem Zielona Góra 48 do 42. Gospodarze do zwycięstwa poprowadził Bartosz Zmarzlik, który zdobył 12 punktów. W drugim meczu Włóknia szczęstochowa przegrał z KS Toruń 37 do 53. Jutro słonecznie na północy miejscami przelotne opady deszczu od 10 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach, 17 w centrum do 21 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dzieńmy, płoniemy I uszamy drogę pokrytą znakami Doli nas niosą, a my ociemniali Budujemy z deszczu Oczekując fali do mnie my. Gdzie rosną drzewa, tam żyją taki. Patrz tyle i latawce na łąką, na łąką nisko Chmury unoszące zjawy, szalony pije wino Topniejące w szkle zielone czary, snują się To nie my, to nie mi. Nasza wyobraźnia błądzi w gąszczu trawy Choć pachniała nocą, wolnością i drogo, spłonęły jej czar Choć pachniała nocą, wolnością i drogo, spłonęły jej czar Miała nocą, wolnością i drogą, spłonęły jej czary. Okieńska z ubiegła, okieńska z ubiegła, okieńska z ubiegła. Osobistej Biforek przed 67 urodzinami Stanisława Sojki. Antoni Sojka i Kuba Sojka wybierają dzisiaj muzykę. To był wybór Kuby, który o ile dobrze to wszystko rozumiem, w zależności od dnia nastroju, pogody i paru innych rzeczy jest rozedrgany między radioaktywnym a Radikal grażą, tak? No, akurat teraz, teraz tak. To, to w ogóle było dosyć trudne, żeby w ogóle wybrać Wiem. utwory Wiem. do audycji, która ma jakieś ramy czasowe i sobie pomyślałem, że, że no, no na pewno nie chciałbym takich bardzo oczywistych utworów puszczać, a zawsze miałem taką myśl, że że wielu ludzi to zna tatę tylko z tolerancji i ewentualnie nie pamięci absolutnie nic i strasznie bym chciał, żeby poznali takie piosenki, które mi się najbardziej podobają, bo uważam, że... zawsze uważam, że są fajniejsze. Zawsze uważam, że mam dobry gust. No, dobry gust. Ja mam najlepszy no, ale bo, bo, powiedzmy, bo... powiedzmy, że są wysoce nieoczywiste, niektóre jak najbardziej. Są nieoczywiste, no tutaj znowu z brakiem, czyli wtedy właśnie w składzie Janina, Ziud Gralak, Mateo Pospieszalski, Marcin Pospieszalski, Kuba Majerczyk wtedy grał na Bębnach i Piotr Jackson-Wolski. Niesamowity skład. To, to był taki, taki high... Energia, yy, czat. Taki, taki właśnie już totalny pik sławy i ja to, ja to nazywam takim turbopopem, jak na tamte połowę 90 tych lat, to po prostu brzmi to świetnie, jest nagrane świetnie, zagrane świetnie, no po prostu żyleta. I koncerty. I niesamowite koncerty, tak. Niesamowite koncerty. A teraz będzie piosenka, która jest w pewnym sensie m, troszkę ścieżką dźwiękową dzisiejszego wieczoru, ponieważ e, zdradzając tajemnice kuchni, siedzimy sobie w radiowej kuchni dzisiaj wieczorem. E, tak. W ogóle to chciałem powiedzieć, że my z Kubą, jakbyśmy mali, to się bardzo dużo biliśmy. Bardzo dużo. I tak jak przystało na dwóch braci, między którymi jest tam trzy lata różnicy. I e, biliśmy się bardzo. Zazwyczaj ja kończyłem na podłodze pod Kubą. E, I ta nasza walka trwała do takiej tam wczesnej pełnoletności i dlatego się tak świetnie uzupełniamy. I Kuba na dzisiaj właśnie wybrał takie... Po prostu czadowe, mocne nagrania płytowe na ogół, a ja będę to kontrował różnymi pereczkami nagranymi butlegami. No bo ty je I masz. Sam bo ja, ja nie nagrywałem, mam, ale... no, a, razem je wybieraliśmy. No. <śmiech> tak, tak. Ale e, teraz pójdzie. Bardzo ciekawa ciekawostka, że użyję takiego sformułowania e, e, pod tytułem Posiedzimy sobie razem w kuchni. Utwór, który tata wykonuje tutaj wraz z e, gościem specjalnym swoim, czyli Anną Marią Jopek. To był taki koncert, który, e, który odbył się... W, to, on był przygotowany przez nich. Pamiętam bardzo dobrze ten koncert. Oni mieli przygotowanych kilka utworów i e, jakby to, było, to była taka część koncertu po prostu e, taty, podczas którego pojawiła się Ania ze swoim wspaniałym głosem. Teraz ten zwykle piękny wiersz Mandelstama z muzyką Jana Knotowicza Posiedzimy sobie razem w kuchni. siedzimy sobie razem w kuchni. Czysta nafta i tak słodko cuchnie. Ostry nóż, bo chleba spory. Chcesz na pomór prymus do pola. Ma spory. chcesz na pompu i prymus do for oh. Teraz kolej na Antoniego, bo gramy spłyt. I tu Antoni przekazuje głos natychmiast Kubie, ponieważ gramy spłyt. Mm. Ale nie chciałeś jeszcze coś o tych piosenkach? Nie, nie, o tej. No bo ja teraz chciałem puścić znowu spłyt radioaktywny. Bardzo ciekawą rzecz, która. Jest w ogóle takim fajnym dziwolągiem na tej płycie, bo ta płyta to się składa z nagrań na przestrzeni lat, chyba 83, 88 jeśli się nie mylę, a ta piosenka to jest po prostu niesamowity skład, bo tutaj się spotkały, spotkało kilka dla mnie po prostu tak, tak abstrakcyjne połączenie muzyków, bo tu gra tak... Oczywiście tata, to jest piosenka taty. Na gitarze gra Wojtek Waglewski, na basie gra Andrzej Nowicki, Karaku, ówczesny basista Perfektu i kompozytor również. Z, z którym mieszkaliśmy też przez pewien czas, z pod którym właśnie w roku 1984 mieszkaliśmy w dwie rodziny w jednym małym mieszkaniu na przyczółku graczy. Ja się właśnie urodziłem wtedy. Antonio się wtedy urodził, ja miałem trzy lata. piętrowym mój. Tak, to jest, to jest piękny czas. To, to, to jest taki czas, który gdzie, gdzie ja właśnie sięgam pamięcią. To są takie pierwsze jakieś takie obrazki, które utkwiły mi w głowie z tego okresu. I nawet byłem na próbie, nie pamiętam, czy to było w remoncie, czy czy w stodole właśnie tego składu. Więc y, wymieniłem już tatę, wymieniłem y, Wojtka Waglewskiego, Andrzeja Nowickiego. Y, y, grał tam perkusista ze śmierci klinicznej y, Marek Czapelski i na trąbce y, major Przybielski. No po prostu skład bajka. No i, no i taki mocno pankowy właśnie Czadowy kawałek. Ale takie e składy, trochę efemerydy były dlatego, że Radioaktywny to jest zbiór nagrań radiowych, a sesje radiowe się rządziły takimi prawami, prawda, że a. czasami na sesję po prostu był skład y jednorazowy nawet, tak. można powiedzieć. myślę, że tak. No ale właśnie dla, dla, dlatego bardzo się cieszę, że jedna taka piosenka się znalazła na tej płycie. Monolog Pajaca. No i zaczynają się schody. Jak w 35 minut zagrać 35 piosenek? Okay. <laughs> Spokojnie tutaj właśnie słyszeliśmy już, Piotr obiecał, że będzie puszczał jeszcze kiedyś, więc będą na pewno. Teraz chciałbym ja zaprosić jeszcze raz na, do posłuchania piosenki pod tytułem Są na tym świecie rzeczy. Na pewno wielu z was, wielu, wielu ze słuchaczy zna tę piosenkę, ale to będzie wykonanie z, z klubu Parlament w Gdańsku, z grudnia 2006. Pamiętam w ogóle ten koncert. Pamiętam, że było zimno i pamiętam, że to był bardzo dobry wieczór i dlatego też zajrzałem do tego koncertu. Tutaj tata jest taki bardzo żywiołowy. On Zresztą to, w ogóle te jego anegdoty na koncertach i te jego czasami momenty, kiedy sobie e, pozwalał na szaleństwo takie, rodem z tej, z tej sfory trochę, tak, nagle czasami wstępowała w niego ta, e, ta, ta taka, no nie wiem, mo taka mocna, punkowska. Jakaś to, taka to, to pozwalał energia. pograć muzyką Pograć muzykę. się rozkręcić na chwilę. I, i szalał. Tak, i szalał. Teraz, jak byliśmy, e, oglądaliśmy e, e, występ sko, e, Jorgosa Koriasa e, no, na Fryderykach jazzowych, to on e, wykonał tam taką niesamowitą wersję. Ja nie wiem że Nie, nie, nie. Plotki. Jak, e, plotki. Znaczy plotki tak. To jest utwór plotki, który, hmm. który i tak już jest dosyć szalony, a, a Jorgo go tak zdekonstruował. Tak. Ale jednocześnie użył bardzo wielu takich fajnych yy, dźwięków, dźwięków, użył w ogóle <laughs> takich, które tego tak nagrania tak? Można, można posłuchać, a jak ktoś będzie chciał, to może je łatwo odnaleźć, a tutaj w tym nagraniu są na tym świecie rzeczy, usłyszymy jak tata takie dźwięki emitował. Użyłeś bardzo fajnego słowa nowego, które bardzo dobrze to opisuje, nie pankowo, tylko pankowsko. Podoba mi się. <laughs> pankowsko. Teraz jest mój wielki moment, ponieważ w moim dwugodzinnym programie udało mi się wybrać jedną piosenkę. I to będzie teraz. <grymne> to będzie y, sojkowa wersja Dylana. Wy przypomnieliście przed chwilą, że y, Tato śpiewał jeszcze Like a Rolling Stone. Śpiewał też y, starego bluesa Roberta Johnsona, który tak naprawdę znamy z wykonania stonesów, czyli Love in Vain. I pewnie było trochę więcej. Tylko trzeba sobie było przypomnieć. A y, Times There Are Changing to jest stary klasztor we Wrocławiu. Dobrze mówię? Dobrze mówię tak. chyba. Y, 25 stycznia roku 2015. Kulisy, jakie by nie były. Jednak ten obyczaj, że koniec i idzie, idzie w kulisy. Jest całkiem mądry, bo w niektórych przypadkach, na przykład uniemożliwie Uniemożliwia wymuszenie bisu przez artystę. Tak wiem. Tak, co my znamy jeszcze? Znamy... Nie, teraz będzie, teraz będzie dla złamania zupełnie co innego. Nowy w mojej kolekcji utwór Boba Dylan'a klasyczny. Times there are a changing. Come gather round people wherever you roam. Admit the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Better start swimming or you sink like a stone For the times there are changes. Writers and critics who prophesize with your pen Keep your eyes wide, chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spain And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be late to win. For the times that are achieved. Congressman, please heat the cold Don't stand in the doorway Don't block up the hall For he who gets hurt Will be he who has stalled There's a battle outside And it's raging We'll soon shake your windows Rattle your walls For the time Are Mothers, fathers, throughout the land, don't you criticize what you can understand, your sons, your daughters are beyond your command, your order is rapid. Of new one if you can lend your hand for the times that are not Line is drawn, curses cast. Slow on now, will later be fast. As the present now will later be past. This order is rapidly fading. The first one now will later be last. For the time. I don't Nie wybrałem. Tak. Tak. To teraz Antoni opowie o podróżach z tatą. O podróżach właśnie, bo chciałem teraz opowiedzieć taką historię, że y, tata bardzo dużo podróżował i bardzo dużo go nie było w domu. Tego się pewnie wszyscy państwo domyślają. Ale potem jak zaczęliśmy pracować z, z tatą, Kuba oczywiście najpierw, bo jest starszy, a ja później, no to zaczęliśmy się dużo poruszać po Polsce, głównie po Polsce, bo z tatą jeździliśmy po prostu... To można powiedzieć, że w, w... zjechaliśmy Polskę w, w w ta... wzdłuż i wszerz. Czasami tak to... jak przeglądam sobie te, te koncerty, bo one są też takim, taką dokumentacją po prostu, gdzie były koncerty, to, to czytam nazwy miejscowości, które są bardzo małe i mało znane. Tata podróżował i grał wszędzie, a potem tata też nas w, w, jako, że byliśmy u niego w pracy, zabierał w podróże. Dzięki niemu zobaczyliśmy kawałek świata. Dzięki niemu ja się na pewno nauczyłem tego, że podróże są super, kształcą. Ja, ja w ogóle kocham podróżować i, i, i chciałbym też swojemu dziecku też e, takie podróże e, z, z, nim, z nim odbywać. Staram się to robić. W ogóle polecam wszystkim rodzicom podróżowanie ze swoimi dziećmi. Chyba w ogóle w każdym wieku, jak się da. E, I Tata nas też zabierał na koncerty, oczywiście, za granicą. I było takie miejsce we Włoszech, w Bolonii, gdzie pojechaliśmy dwa razy... Cenobio di San Vittore. Cenobio di San Vittore. Klasztor z IV wieku. Z, z, z... Opuszczony, bo on, opuszczony. To on nie był jakby. Ale zabytek. Ale przepiękny, mikro klasztoreczek. Z, tak, z krużgankami. I z pięknym tak. Z takim. kamienia, taki zimny, ale no niesamowity miał klimat. Niesamowite. I, i to miejsce. Zawiaduje tym miejscem e, Polak e, albo może Włoch polskiego pochodzenia, no w każdym razie nie, no, Wojtek, Wojtek, z Krakowa. Wojtek Przeklasa, no tak, z Krakowa Polak, oczywiście, który e, nie dość, że e, dzielnie zawiaduje tym miejscem, co nie jest proste, do dzisiaj z tego co wiem, bo, nie, bo spotkałem go niedawno i, e, ale też e, po prostu, no, polską kulturę tam też prezentuje Włochom, stara się to robić po prostu i stara się utrzymywać to, to miejsce w porządku. Byliśmy tam kilka razy, nie? Gryliśmy tam kilka razy, był taki moment, że to sonet, yy, przepraszam, tryptyk rzymski był tam grany, ale był też taki wyjazd sonetowy, no, nazwijmy to. I yy, yy, tam w, do tego miejsca, muszę się posiedzieć kartką, bo sobie tutaj to wynotowałem, ale tam pojechaliśmy My, czyli e, Kuba... Ty byłeś tam wtedy? Tak. Tam. tak był, był, był nas no, normalny zespół z Przemkiem Gregerem. Film jest, film jest film. E, tak, jest film z tego. E, w jakichś takich archiwach naszych, prawda? Tak, tak, Nie tak, ma tak, tego tak. na YouTubie. E, ale był też Jerzy Sojka, świętej pamięci, brat taty. E, no właśnie, również już, już jest po tamtej stronie, że się tak wyrażę. E, był też e, trzeci brat taty, najmłodszy Leszek na skrzypcach grał. i e, On był jeszcze z kolegą Jackiem i, I i do tego wszystkiego był biegnie, przemek greda. E, i e, też, z tak. też był. Z też był, tak. I w ogóle pobyt w, te, w tej Bolonii był niesamowity, magiczne takie odludne miejsce. Pustelnia niemalże tam daleko mieliśmy do centrum, ale i gorąco było, ale fajnie. Nie to no, był... go, godzinny spacer do, do miasta taki z, w dół, a potem tak. półtora godziny w <laughs> Po takiej włoskiej dróżce, gdzie jeździli goście jakimiś Ferrari po prostu i tam prawie przejeżdżaj nas. A dlaczego Sonet? Dlatego, że Sonetów jakoś jest mało. W ogóle nie ma tej płyty. ciężka, jest bardzo dostępna ta płyta, a Ludzie też pytają się po prostu o sonety, mnie czasami, czy są, czy będą, czy można skądś wziąć, więc puszczamy sonet po angielsku, sonet 56, Call it Winter. Sweet love, renew thy force Be it not said, thy act should to Be an appetite Which but today by feeding me is late Tomorrow shall be in his former might A teraz opowiecie o piosence, która wybrzmiała w Berlinie, ale nie bardzo mogła wybrzmieć za ocean. <laughs> znaczy, może tego nie będę opowiadał. No ale, powiedziałem tak. Jasne, e, um, ale to tam, to tam takie anegdotki też opowiadał, śmieszne różne, bo, bo zobaczył, że y, ludzie lubią słuchać y, anegdot i jeszcze jak są zabawne. No i właśnie o tej piosence. Naszej noblistki, pani Szymborskiej. Opowiadał zawsze, że y, napisał do niej, y, do jej wiersza, y, muzykę, ale, ale jedna, jedna jakaś zwrotka się nie zmieściła. No i jakoś tak mu było głupio, bo tak właściwie już zamykała ta ostatnia zwrotka, to i wszystko tam mu się zgadzało, ale mu było głupio i on się zapytał pani Szymborskiej y, o, o to, a ona mówi: Wie pan. To jest akurat taki wiersz, o którym sama myślałam, że można by go skrocić. <grymne> no i graliśmy Allegro Malantropo. <grymne> Bardziej żabio i słowiczko bardziej mówczo i nasiennie szarpie życie za brzeg list, przystanę przystanęło dosłyszało czy na chwilę Choć raz jeden dokąd idzie zapomniałeś Nie. łączy mnie jedna rzecz z całą pewnością. Słabość do płyty wydanej przez RCA. I oni niej teraz opowiesz. No, uwielbiam tą płytę. Jest tam dedykacja Antkowi i Kubie. Jest dedykacja Antkowi i Kubie, Jest Jest opisana. Jest też Lulabaj, Jacobs Lulabaj. Ale ja, ja właśnie w ogóle mam wielką słabość do takich numerów, ja to, ja to nazywam taki, taki odłamu groźnego. <grym> Groźny Stanisław. Groźny Stanisław i to jakoś mi zawsze kręciło. I tutaj jeszcze Stawliczanka na końcu no zawsze to na mnie robiło wrażenie i uważam, że to jest świetny numer Świata, na światowym poziomie w ogóle. Tak jak I, cała płyta. Tak jak cała płyta. O, tu się zgadzamy. No i mówiliśmy o wszechstronności taty. Ja przez chwilę poczułem się, jakbyśmy oglądali jakiś amerykański serial. Policyjny z lat osiemdziesiątych. No tak, tak że ci ten... trochę, no. Tak, tak. Ta końcówka jest po prostu taka. I zastanawialiśmy się też nad tym, rzucę to e, szanownym słuchaczom, co powoduje, że piosenka jest, e, się starzeje albo się nie starzeje i, jest, i, prze, i przetrwa próbę czasu. To ciekawe bardzo. No na pewno jednak kompozycja. Kompozycja, no właśnie. Tak. Może Bo produkcja czasami może po latach brzmieć y, albo zabawnie, albo trochę nie dzisiejszo. Takie mody też wracają i tak dalej. E, ale na końcu jest zawsze piosenka. To ciekawe, no. no i wykonanie oczywiście też. Ale niekoniecznie produkcja. Tak. E... Skończyć możemy y, tylko w jeden sposób. Okazało się, że trochę niezależnie, o czym powiedzieliście mi przed chwilą, y, wpisałem na koniec programu te samą piosenkę, którą wybrała mama, Tak. Tak, dokładnie. Ja dzisiaj jeszcze zadzwoniłem zapytać się mamy o jedną czy tam o, o jakieś dwie, potrzebowałem dwóch informacji właśnie do dzisiejszej audycji i mama powiedziała, no i co, i na koniec na koniec dobranoc, nie? Stanisław mówi. No i tak będzie. Bardzo wam dziękuję. Traktujmy to jako nie wiem, rozdział pierwszy książki, którą sobie hmm. będziemy jeszcze yy, czytać. Yy, Antoni Sojka, Kuba Sojka. Bardzo dziękuję. Krzysztof wsaga Marek Pawlukiewicz, i Piotr Mec. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I teraz tato jeszcze, który jest jubilatem. To była lista osobista. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo.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 W sobotę po dziewiętnastej polecamy. Autopromocja.